Minęła 23, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedenki Andrzej Kocjan. Na początek najnowsze wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Opozycyjna partia TISA Petera Madziara umacnia się na prowadzeniu. Po przeliczeniu ponad 91% głosów ma 138 mandatów na 199 miejsc, a to wystarcza do zmiany konstytucji. Rządzący Fidesz i jego koalicjant dostałby 54 mandaty, a skrajnie prawicowy ruch naszej ojczyzny 7. Trwa świętowanie zwolenników opozycji.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 Gratulacje napłynęły także z Francji. Prezydent Emmanuel Macron podkreślił, że wynik wyborów pokazuje przywiązanie Węgrów do wartości europejskich. Głosy zabrał również kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pogratulował on Madziarowi zwycięstwa i zadeklarował chęć współpracy. Podkreślił, że celem jest silna i bezpieczna Zjednoczona Europa. W Muzeum Katyńskim w Warszawie uczczeni zostali dziś Polacy zamordowani przez Sowietów w 1940 roku. Jutro przypada Dzień Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Prawda o niej przez lata była ukrywana, a winą za jej popełnienie Kreml obarczał Niemców. Przemysław Lis. Pomimo starań Sowietom nie udało się zniszczyć pamięci o tym, co stało się w katyńskim lesie i innych miejscach kaźni. Historyk dr Szymon Niedziela uważa, że działania Kremla przyniosły odwrotny skutek, ponieważ dla Polaków zbrodni,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 Niech uwaga społeczności międzynarodowej na tragedię tej wojny nigdy nie słabnie. Jutro papież wyrusza z pielgrzymką do Afryki. O dziewiątej rano wystartuje z lotniska Fiumicino do Algierii. Będzie ona pierwszym z czterech krajów, które odwiedzi Ojciec Święty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Sport Grzegorz Nowaczyk. Remisem 3 do 3 zakończyło się spotkanie Lecha Poznań z GKS-em Katowice w piłkarskiej Ekstraklasie. Szkoleniowiec GKS-u Rafał Górak chwali postawę swojego zespołu.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 Lech pozostał liderem tabeli. Polskie piłkarki ręczne przegrały z Rumunkami 34 do 38 w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Pucharu Europy. To oznacza że nasze szczypiornistki nie awansowały do turnieju finałowego. Aleksandra Rosiak uważa że na wyniku zaważył początek spotkania. No sam wynik odzwierciedla to że ta obrona z jednej i drugiej strony nie była zbyt mocna. W pierwszej połowie, pierwsze minuty no na pewno na naszą niekorzyść, bo, bo bramkarka nas broniła, my nie mogliśmy się szczelować Myślę, że to był wynik tego, jaki jest końcowy rezultat i myślę, że to głównie zaważyło. Aluron Zawiercie pokonał Asekoresowie 3 do 0 w pierwszym spotkaniu półfinału plus Ligi Siatkarzy i w serii do dwóch zwycięstw objął prowadzenie 1 do 0. Trener Zawiercian Michał Winiarski zwrócił uwagę na rolę zagrywki.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 train more just Mm -hmm. We could be a little something yeah. Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk. Kłaniam się. Plan na tę godzinę jest następujący. Za chwilę rozmowa z Łukaszem Maciejewskim, krytykiem teatralnym i filmowym, o zbiorze jego recenzji teatralnych zatytułowanym Zwierz bardzo żarłoczny. I to będzie też rozmowa o tym, czy w ogóle krytyka teatralna jest potrzebna i jak to się robi, że jest się szczęśliwym krytykiem. Oprócz tego Ewa Hajne zaprosi Państwa na spektakl Prometidion według Cypriana Kamila Norwida w Teatrze Klasyki Polskiej. A po 23.35 Martyna Podolska spotka się z Aldoną Szostak, aktorką i wokalistką o wyjątkowym talencie i głosie. Polskie Radio. Jedynka. Pan Łukasz Maciejewski, krytyk teatralny, krytyk filmowy w rozjazdach po całej Polsce, stąd zdalne łączenie. Dobry wieczór Panie Łukaszu. Dobry wieczór pani Magdo, witam e, słuchaczy bardzo serdecznie. Spotykamy się z takiej okazji, że właśnie pojawił się zbiór recenzji teatralnych z wielu, wielu lat autorstwa Łukasza Maciejowskiego. Tom nosi tytuł Zwierz bardzo żarłoczny. I sądząc po objętości tej książki, ponad 800 stron, to rzeczywiście jest to zwierz bardzo żarłoczny. Rzadko się zdarza, żebym bardzo młody człowiek, uczeń marzył o zawodzie krytyka, czy filmowego, czy teatralnego. Pan zakochał się w pisaniu o filmie jako bardzo mały człowiek, bo od filmu, od recenzji filmowych się pana zawód recenzenta zaczął. O tym pan zresztą pisze we wstępie, że czasami... Myśli się, że recenzentami muzycznymi zostają niespełnieni muzycy albo ludzie, którzy marzyli o karierze muzyka. Recenzentami teatralnymi niespełnieni reżyserzy albo aktorzy filmowo. Analogicznie, a u Pana od razu to było takie marzenie, żeby pisać o, o kinie. To rzeczywiście rzadkość. No, chyba rzadkość i myślę, że szukając klucza mojej satysfakcji zawodowej, a bez wątpienia Odważę się powiedzieć, że jestem krytykiem usatysfakcjonowanym zawodowo. Nie jest to bardzo częste. Jest fakt, że ja bardzo na bardzo wczesnym etapie rozeznałem, jakby, co chcę w życiu robić. Wiem, że te drogi są bardzo różne. My byliśmy, mówię my, grupa młodych ludzi. Chodzących wówczas do liceów w Tarnowie moim rodzinnym, a wśród nich był i, i pisarz Jacek Duka i malarz Wilhelm Sassnal, i reżyser filmowy Marcin Wrona, e, reżyserka teatralna Monika Strzępka, która chodziła ze mną do klasy. W Tarnowie się wtedy coś takiego ustawiło pokoleniowo, że my wszyscy kochaliśmy kino i ja na przykład z Marcinem Wroną poszliśmy na filmoznawstwo. Marcin od razu chciał być reżyserem i traktując to filmoznawstwo jako drogę prowadzącą do tego zawodu, we mnie takich marzeń nie było. Ja na bardzo wcześnie, bo już w liceum, poczułem, że moja rola i moja obecność to jest obecność kogoś, kto interpretuje, kto przygląda się kinu, a potem teatrowi i innym sztukom, więc to pojawiło się naprawdę na wczesnym etapie, kiedy miałem 16-17 lat i potem już są tylko konsekwencje tego, że się wie, co się chce robić w życiu. Anna Rytmaniak, znakomita dziennikarka Polskiego Radia przez lata, przez dekady zajmująca się teatrem i bardzo kochająca aktorów, yy, mówiła tak. Wiesz, ja z bliska obserwuję na próbach między innymi, jak oni pracują, ile wysiłków oni wkładają w tworzenie roli i potem nawet jeśli przedstawienie nie jest do końca udane albo ich kreacja nie wypaliła w stu to trudno mi potem ich krytykować. W związku z tym wolę z nimi po prostu rozmawiać o teatrze. I ja zapamiętałam tę opinię Ani Rytmaniak i to podkreślanie, że kocha aktorów z wieloma z nich była zaprzyjaźniona Pan też dobrze zna wielu znakomitych aktorów. Zresztą jest pan autorem takich książek, portretów, wywiadów z serii aktorki, bo to już kilka książek się pojawiło. Napisał pan wywiad Rzekę z Danutą Stenką, flirtując z życiem. Taki jest tytuł z Jerzym Radziwiłowiczem. Tutaj tytuł Wszystko jest lekko dziwne. Jak pan umie połączyć dystans recenzenta z takimi, jak rozumiem, bardzo ciepłymi uczuciami, czy do wielu aktorów konkretnych, czy po prostu do zawodu aktora? Tutaj myślę, że takim podstawowym atutem, którym powinien identyfikować się piszący o sztuce, jest uczciwość, wewnętrzna uczciwość. No Jeśli ktoś przeczyta no, we fragmentach, bo to można kartkować, to to miszcze ogromne, to zorientuje się, że to nie są laurki, to nie są tylko recenzje, w których pozycji dosyć niewygodnej, bo na kolanach przyglądam się produkcją moich faworytów. Ta wewnętrzna uczciwość sprawia, że również, że jeżeli z kimś jestem w zdarzyłości, znałem panią Anię Retmaniak, miałem zaszczyt poznać panią Annę na festiwalu Talia w Tarnowie festiwalu komedii, którego byłem jurorem, pani Anna była gościem. Także dziękuję za to wspomnienie niezwykłej postaci związanej z polskim Radiem. Natomiast to nie są też przyjaźnie w zdecydowanej większości, to są znajomości, no po prostu jako również prowadzący niezliczoną ilość spotkań, kurator festiwali, to jest mój zawód żeby prowadzić spotkania z aktorami, rozmawiać z nimi zawodowo, a w związku z tym też ta znajomość jest dużo bliższa, natomiast jest jeszcze jedno wyjście, które coraz częściej jest dla mnie istotne. Ja już mam za sobą taki etap buntu i stroszenia piór i pisania złych, bardzo kąśliwych rzeczy. One są w tym tomie, bo ja niczego nie cenzurowałem. Bardzo krytycznych. Te receny są zresztą zawsze lepsze, bo pokazują błyskotliwość, inteligencję, poczucie humoru piszącego w wielu wypadkach. Już mi się chyba szkoda czasu na chodzenie do teatru na rzeczy, które mnie nie przekonują założenia po to, żeby się trochę popastwić i jakby lansować swoje nazwisko. Myślę, że nie ma już też takiej konieczności, nie chciałbym tego robić. A, a zawsze, jeżeli jest Przykrość pewna, bo kogoś, kogo bardzo lubimy, cenimy prywatnie. Przecież nikt nie ma monopolu na dobre i wspaniałe i ciekawe rzeczy i ich realizacje. To zawsze jest jedno wyjście. Można nie napisać o takim przedstawieniu, czy takim filmie. Niekoniecznie z tego korzystam, ale jednak no, tak jest, taka zawsze opcja jest. Więc ja nie mam rozterek natury moralnej yy, i nie mam też poczucia, przepraszam, że to powiem, żebym ja się jakoś strasznie musiał wstydzić, że Coś zrobiłem, co było niezgodne z, z moją intencją tylko dlatego, że kogoś lubiłem czy lubię. Chyba nie, nie ma takich przy, przykładów w ogóle. Nie, nie, ja nie mówię, że są takie przykłady, tylko bardziej byłam ciekawa tej ewentualnej wewnętrznej walki. Y a jeśli chodzi o takie spojrzenie uczciwe na pracę konkretnych ludzi teatru, to to widać w tych recenzjach, na przykład wtedy, kiedy pan bardzo krytykuje Jedno przedstawienie zrobione przez określoną reżyserkę, a później zachwyca się innym. I tutaj widać, że, że ta równowaga, ten obiektywizm jest. Ale jeśli chodzi o pana recenzję, to ja lubię w nich to, że są to teksty, które są przydatne, które są interesujące także dla kogoś, kto nie widział danego przedstawienia, nie wybierał się na to przedstawienie. Zmierzam do tego, że recenzja teatralna może być literackim, dziennikarsko-literackim tekstem cennym dla kogoś, kto nie ma kontaktu z danym przedstawieniem albo w ogóle rzadko chodzi do teatru i pomaga w tym opis przedstawienia, bo ja kiedy czytam recenzje teatralne w prasie, to czasami po prostu brakuje mi tego konkretu, tej podstawy, żeby mi ktoś powiedział o co chodziło w fabule, żeby nakreślił tę historię, a dopiero później y, omawiał grę aktorów, koncepcję reżyserską i tak dalej. Ja czasami czuję, że mi czegoś brakuje, że, że ten autor zakłada, że czytający wie więcej niż czytający wie naprawdę. A u pana to można po prostu czytać jako, jako ciekawe teksty. To są takie podstawy piszącego, no, żeby poza tym by zachować swoją odrębność, indywidualność, jakiś charakter pisma własnego. Coś, co sprawia, że recenzje czy teksty mogą być postrzegane również jako forma literacka. Zgadzam się z panią, sam jestem wiernym czytelnikiem wielu pięknych tekstów krytyczno-filmowych czy krytyczno-literackich, czy krytyczno-teatralnych. Ale by też ktoś, kto sięgnie po ten tekst właśnie z perspektywy Czasu, mógł dowiedzieć się coś więcej niż tylko zadumać albo znudzić inteligencją czy też charakterem niepodległym autora tych słów. Więc myślę, że dlatego pojawiają się tam opis przedstawienia, opis sztuki bardzo często na podstawie której przedstawienie powstało. Było to dla mnie jasne, że takie elementy muszą być i myślę, że istotną rzecz napisała Maja Kleczewska, która jest autorką takiego, takiej opinii okładkowej o tej książce, że po teatru nic nie zostaje. To jest energia pamięć w widzach i dlatego ta książka jest tak ważna. Ponieważ układ jest chronologiczny, to jest trochę 25 lat mojego życia, 50-letniego i 25 lat polskiego teatru, które bardzo skrupulatnie został udokumentowany. Oczywiście wielu spektakli nie widziałem, o bardzo wielu spektaklach, które widziałem nie napisałem, ale jednak tam są dziesiątki przed które dzięki temu, że to jest w książce, a nie właśnie w jakichś czasopismach, które są w archiwach, w bibliotekach albo gdzieś w ikonosferze internetu, no to to ma sens, bo to jest jakby świadectwo tego, jaki był polski teatr, jak on się zmieniał, jakie nazwiska pojawiały się najczęściej i które prądy były wówczas uważane za najważniejsze. Zwierz bardzo żarłoczny. Taki jest tytuł tomu recenzji teatralnych Łukasza Maciejewskiego, recenzji z bardzo różnych okresów, z wielu lat. Ta najstarsza to jest z którego roku? To są lata 90. bracia Karamazow, wznowienie braci Karamazow. Krystiana Lupy. To był spektakl genialny. Jeśli się rozpoczyna podróż teatralną od spektakli takich jak Bracia Karamazow, czy Ślub Jerzego Jarockiego z Jerzym Radziwiłłowiczem i parę innych spektakli, które wówczas obejrzałem, najpierw jako licealista, a potem już jako student, bo to są teksty studenckie, no to potem już rzeczywiście ten teatr można pokochać wielkim, wielkim afektem, <śmiech> I to są Bracia Karamazow, tak od tym tekstem zaczynamy. Bardzo dziękuję. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy, krytyk teatralny. Ogromnie dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Zakochani Szumiał wieczór i w drzew, w gałęziach drżał Śpiew daleki brzmiał w rzecznej przystani A myśmy szli pełni łez I zakochani Po dziś dzień kwitnie bez Róż. Gdzieś mi rzekł pierwszy. Słuchają Państwo nadal programu Pierwszego Polskiego Radia. Teraz, jak zwykle w niedzielny wieczór, propozycja teatralna od Ewy Heine. 27 marca był Międzynarodowy Dzień Teatru. Tu fragment cytatu z orędzia z tej okazji. Przez opowiadanie historii, estetyka, język ruch i scenografia, teatr jako forma totalna może pokazać nam świat, jaki był kiedyś, jaki jest obecnie i jaki może stać się w przyszłości. To brzmi jak wytyczna do realizacji. A tamta data to był również dzień trzecich urodzin Teatru Klasyki Polskiej, którego dyrektorem jest profesor Jarosław Gajewski, aktor i reżyser. Tę uroczystość, co prawda tylko nieliczna grupa widzów mogła obchodzić ze zespołem teatru, będąc na spektaklu Prometidion Cypriana Kamila Norwida w reżyserii Dariusza Kowalskiego. A miejsce to Stygmat, nowa stołeczna scena mieszcząca się w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych. Tradycja jej wywodzi się jeszcze sprzed II wojny. Teraz po remoncie jest to magiczna, kameralna przestrzeń. Tu bardzo często można właśnie zobaczyć przedstawienia teatru klasyki polskiej, który nie mając stałej siedziby jest teatrem w podróży i korzysta z tej gościny. Norwidowski Prometydion to rzecz w dwóch aktach z epilogiem. Tytuł nawiązuje do mitycznego dziedzictwa Prometeusza, dobrodzieja ludzkości, który dla nas wykradł Zeusowi ogień i za to był okrutny. Ukarany. Przykuto go do skały i był atakowany przez orła wyszarpującego mu wątrobę. W poemacie Nordwit przekazał, gdy go pisał w Paryżu w połowie XIX wieku, Polska była po rozbiorach i nie istniała, że tu najważniejszy powinien być rozwój narodowej sztuki, tak w kraju jak i na emigracji. W tej kwestii wielokrotnie wymienia muzykę Fryderyka Chopina, a to był czas, kiedy nasz największy kompozytor umierzył. Umierał prawdopodobnie tuż obok. Tak zaczęła się historia tego utworu, który pięknym słowem wzrusza najbardziej zatwardziałe serca. Nasi wielcy rodacy, tak duchowni jak i świeccy, ze świętym Janem Pawłem II na czele w ważnych tekstach cytowali znaczące zdania z utworów tego narodowego wieszcza. Jest taki archiwalny zapis, że Zenon Kliszko, polityk zmienionego okresu złej pamięci, pod koniec lat 60. był sprawcą wydania w pięciu tomach pism wybranych Norwida. I cóż, i on był pod urokiem tego pięknego słowa. Teraz też my nie możemy być obojętni na te treści, a współczesny dialog z naszym narodowym wieszczem Cyprianem Kamilem Norwidem ułatwia Prometidion, spektakl Teatru Klasyki Polskiej. To było zaproszenie teatralne od Ewy Hajne i w teatrze zostajemy, w teatrze i w muzyce, bo za chwilę Martyna Podolska porozmawia z Aldoną Szostak, aktorką i wokalistką. Jedynka. Polskie Radio. Dolina i nad nią lasy W barwach jesieni Wędrowiec przybywa, mapa go tutaj wiodła a może pamięć? Raz dawno w słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg, jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny. Radości oczu. Wszystko. Co było rytmem przesuwających się w taka w locie w pociągu na wiadukcie świętem ruchu Wraca po latach, niczego nie żąda chcę jednej tylko drogocennej rzeczy Być samym czystym patrzeniem bez nazwy Bez oczekiwań, lęków i nadziei Na granicy, gdzie kończy się ja i nie ja. Wszystko było rytmem przesuwających się, taka w locie. W ciągu na wiadukcie, świętem ruchu, wszystko było rytmem, przesuwających się drzew, ptaka w locie, po rytm Państwo programu pierwszego Polskiego Radia Martyna Podolska. Dobry wieczór. Rozpoczynamy spotkanie z nasze jubileuszowe spotkanie, bo w tym tygodniu obchodzimy setne urodziny jedynki. Zatem i w naszym studniu gość specjalny aktorka, wokalistka Alona Szostak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Powinnam dodać aktorka związana z Teatrem Polskim w Poznaniu, ale przecież nie tylko, bo twoja droga jest kręta, wyboista, ale także i piękna. I mam nadzieję, że o tym pięknie dzisiaj będziemy rozmawiać. Alona, dlaczego zostałaś aktorką? Yy, najpierw chciałam zostać operową śpiewaczką, a nie dostałam się dlatego, że byłam bardzo młoda, miałam 16 lat. I nie przyjęli mnie. <śmiech> Powiedzieli, niech pani przyjdzie, jak pani skończy 18. Ja mówię, ja nie mam czasu. I wtedy powiedziałam, no dobrze, to chyba spróbuję jeszcze do szkoły teatralnej. I dostałam się za pierwszym razem. I wtedy <śmiech> myślałaś, że będziesz łączyć te dwie sfery, ja te dwie zawsze, dziedziny? Ja zawsze śpiewałam. Ja skończyłam szkołę muzyczną, więc coś tam komponowałam sobie, pisałam. no Jak to dziewczyny w tym wieku. Tak, no jakby to nieodłączna część. Już później w szkole teatralnej to się bardzo przydało. Nie mówiąc o tym, że i śpiew, i fortepian, czyli w ogóle obycie z muzyką, że skończyłam, to, to było bardzo um, przydatne w szkole teatralnej. No a później to jest po prostu dodatkowy chleb. Tak się okazało, jak przyjechałam do Polski w 92 roku i nie znałam polskiego, ja przyjechałam wprost z Teatru Wileńskiego. Wtedy pracowałam w teatrze w Wilnie. Wyjechałam wtedy z moim ówczesnym mężem tutaj do Polski i zrozumiałam, że Boże, co ja zrobiłam. Jestem kaleką, nie znam języka. A chcesz być aktorką? Chcesz no, śpiewać? No tak, miałam 23 lata i pomyślałam sobie, no to co, trzeba się uczyć. I w, przyszłam wtedy do Teatru Muzycznego w Chorzowie, Teatr Rozrywki. I wtedy Dariusz Miłkowski, mój wspaniały, cudowny, pozdrawiam, Dareczka, dyrektor, który powiedział, a może pani śpiewa? Ja mówię, śpiewam. <grywka> Zagrałam coś z Okudżawy, nawet z Moniuszki coś tam zaśpiewałam, bo mieliśmy, Adam Hanuszkiewicz zrobił nas spektakl w Wilnie właśnie z piosenkami Moniuszki. I tak mnie przyjęli do zespołu wokalnego, więc jakby... Po szkole teatralnej rok byłam w Moskwie, potem byłam rok w Wilnie i przyjechałam do Polski i to było o szczęście w ogóle trafić do teatru bez języka polskiego. No, Ale śpiewałaś, śpiewałaś tak, śpiewałam, że, śpiewałam tak, tak, że za pomocą twojej muzyki, melodyjności, twojej wrażliwości można było się z tobą porozumiewać. Ale zanim to Wilno, no to Rosja i szkoła... No, Rosji. Związek Radziecki jeszcze. Związek ja Radziecki, jeszcze Zwią no właśnie. Tak. Związek Radziecki, ja skończyłam szkołę i nie chciałam zostać w Moskwie. No, lata były takie durne, jakieś 90. i nie był to dobry czas. W teatrach nie było pieniędzy, każdy gdzieś tam dorabiał właśnie radio, coś tam w telewizji i wtedy byłam zaproszona do teatru w Wilnie I ja pomyślałam, że o, może Prybałtyka to będzie taki fajny moment, żeby uciec z tego miasta, do Rzeko, w którym jest Moskwa I, i w Wilnie, ja byłam zachwycona Wilnem. mnie się bardzo podobało i ten teatr mi się podobał, potem mnie zbałamucił właśnie mój mąż, właściwie zbałamuciła mnie o zgrozę powiem Ewa Leśniak. <grym>, ona wtedy była ze swoim teatrem z Katowic, u nas, w naszym teatrze tam w Wilnie. I wszyscy jakoś tak poznaliśmy się grupą. Ona mówi, przyjeżdżajcie do nas. I rzeczywiście nasz spektakl pojechał wtedy do Katowic i mi się bardzo podobało. Ja ona mówi, słuchaj, spróbujcie, przyjeżdżajcie tutaj. No i przyjechaliśmy. I tak się zaczęło. Oczywiście w kontekście tego, co dzieje się teraz na świecie, to słowo Związek Radziecki, a teraz Rosja, ma negatywne konotacje. Niemniej w kontekście teatru i dziedziny teatru, a przecież właśnie o tym mówimy i będziemy rozmawiać, to Rosja, Moskwa teatrem stała i teatrem w historii tego teatru będzie stać i to, że skończyłaś tam szkołę teatralną, to jest wielkie wyróżnienie. Ja myślę, że ja dostałam po prostu dobrą bazę. Wiedziałam, czego mnie nauczyli. Byłam dumna z tego. Tutaj przydało mi się to i na pewno w Teatrze Muzycznym. Choć pamiętam święte pamięcie Marcel Kochańczyk zawsze mówił. Ta Rosjanka, jak ona ma na imię? Alona. Alona, chodź tutaj. Bo ty mi tak grasz w tym piątym rzędzie. Chodź tu bliżej, w skrzypku na dachu. Ty tam tak przeżywasz, jak cały żydowski naród. mówił. <słyska> <słyska> ja byłam dość długo w tym teatrze. 27 lat. Ale w międzyczasie Przyszła do tego teatru Monika Strzępka z Pawłem Dymirskim. Jeszcze wcześniej był Laco Adamik, który mnie zauważył i powiedział coś na łóżko mojemu dyrektorowi, że zwrócił na mnie uwagę. A potem przyszła Monia z Pawłem. Zaproponowali mi główną rolę w położnicach Szpitala Święty Zofii. Tam poznałam też Maćka Nowaka. A za miesiąc po premierze, miesiąc po premierze dokładnie, Monika zadzwoniła do mnie i powiedziała musisz nam pomóc, czy chciałabyś zagrać w naszym spektaklu w imię Jakub? S. Ja powiedziałam tak bardzo chętnie, nie wiedziałam na co absolutnie się pisze, ale to był po prostu jakiś taki milowy krok dla mnie. Współczesny teatr, teatr polityczny, teatr no, dramatyczny. dramatyczny. Ja byłam zachwycona. To był taki, można by powiedzieć, przełomowy moment mm -hmm. pod kątem twojego aktorstwa, tego dramatycznego. Czy wtedy myślałaś o tym, że to śpiewanie, ta twoja muzykalność zejdzie na drugi plan? Nie bałaś się tego? Ja ci powiedziałam, że to był dla mnie dodatkowy chleb w pewnym momencie i chleb dla duszy mojej, żeby nie umrzeć po prostu jako aktorka. Nie stać się sfrustrowaną. Ja nie grałam dużo w tarcze rozrywki. Znaczy, ja grałam dużo, ale to były małe zadania aktorskie i ja wtedy robiłam swoje ryczytale. Pierwszy to jest Anna German i festiwal w Zielonej Górze. Później były jakieś żydowskie piosenki, to był PPA. Poznałam Gold i były przeróżne oczywiście takie ryczytale, które pomagały mi spotkać się z publicznością, blisko. To był taki, ja bym powiedziała nawet stand-up. Taka rozmowa. Ja ośmielałam ich, oni zadawali mi pytanie, ja im opowiadałam coś w ogóle o swoim życiu i ja nie wiedziałam, że mogłoby być dla kogokolwiek interesujące i, i moje życie, i, i historia moja, a mojego przyjazdu tutaj, mojej rodziny. Chcę ci o tym powiedzieć, że to było zawsze dla mnie ważne i nadal jest ważna ta strona wokalna. No chociażby to, że spotkaliśmy się z tobą teraz na PPA, ja nadal... Śpiewasz i to na tak, że... Nadal śpiewam że wzruszasz i, i, i widzę. Widzowie... I chcę to robić, ta. ale dla mnie to było wtedy bardzo ważne, że ja jestem w teatrze dramatycznym. I nie ukrywam, że no, miałam taką nadzieję, że gdzieś elastycznie mogę przejść z teatru muzycznego do Teatru Dramatycznego. Aczkolwiek zawsze w Teatrze Dramatycznym nawet Monika Strzemka wykorzystała wtedy w Jakubie S, w imię Jakubie S. I ja tam też śpiewałam jakieś parę piosenek ludowych Aż to było że... przedstawienie. Tak, tak, no, tak, pamiętamy. Oczywiście. Tak, tak. Wracając do tego PPA, oczywiście je wygrałaś. Potem pojawiłaś się też w przedstawieniu specjalnym, reżyserowanym przez Monikę Strzępkę. W tym roku też wystąpiłaś podczas koncertu galowego, kończącego festiwal. Zatem to PPA, przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu, jest ci niezwykle bliski. Ale teraz od już dłuższego czasu bliski jest Ci Teatr Polski w Poznaniu i czy Cudzoziemka, rola Cudzoziemki w reżyserii, w spektaklu Kasie Minkowskiej to jest taki kolejny przełom, czy punkt zwrotny, czy punkt zaczepienia, który hmm. też pozwolił Ci inaczej spojrzeć. Cudzoziemka jest bardzo ważna dla mnie i nadal jest ważna. Po prostu Kasia, a przede wszystkim ja chciałam powiedzieć nie tylko Kasia Minkowska, tylko Maciej Nowak znalazł dla mnie tę postać i powiedział, przeczytaj, to były wakacje ja, ja powiedziałam, że mi się to w ogóle... że to ja? Ten potwór to ja? Mówi Maciek, on mówi, to może być interesujące. I wtedy spotkaliśmy się z Kasią, wcześniej już poznaliśmy się, było u mnie zresztą w domu. Robiliśmy taki mały projekt, ponieważ to były czasy pandemii i ja nie chciałam jechać do Poznania, aby ja przejeżdżać do mnie. Zanim powiem o cudzoziemcach, ja chciałam jeszcze zahaczyć, że ja w Teatrze Polskim rozpoczęłam od, jednak od Hamleta. I zrobiła to Maja Kleczewska i uważam, że to był jeden z, no, z wybitnych jej spektakli. Jeden z... Ja miałam to szczęście po pierwsze spotkać się z Mają. Po drugie, zagrać w tym spektaklu ze wspaniałym aktorem, Romanem Łódzkim no i zagrać Gertrudę. I od tego zaczęła się moja droga też w Poznaniu, bo Maciek zaproponował mi etat w Poznaniu. I dalej spotkaliśmy się z Pawłem Dymirskim, który pierwszy spektakl swój wyreżyserował, Psychosis, 4.48. Też dla mnie ważny, ważny spektakl. I później przyszła Kasia, i uderzyła chyba w takie struny, które we mnie były, no. A, no to wystarczy tylko po prostu dotknąć i to się rozlało. I tam było wszystko. To, że ja jestem cudzoziemką. Trudno powiedzieć, że ja nigdzie nie jestem u siebie, ale. Hmm. Gdybyś mi zadała pytanie, że to jest moja ojczyzna, to nie byłoby do końca prawdą. Ja się bardzo dobrze czuję w Polsce. Ja założyłam tu rodzinę, ja mam mnóstwo przyjaciół, ja kocham język polski, kocham tradycje polskie, kocham kulturę polską. Mam męża Polaka od wielu, wielu lat, już 28 lat jesteśmy razem. I mimo wszystko jakaś część mnie ciągle za czymś tam tęskni. I jeśli do tej pory ja żartowałam z tego i mówiłam, o Boże, co to znaczy nostalgia? w ogóle czym jest nostalgia? Jesteś tam, gdzie jesteś i po prostu, co za różnicę, jak chcesz, to pojedziesz. To mnie się wydaje, że ja teraz wiem, czym jest nostalgia i to tak się zaczęło mnie objawiać po czterdziestce. Po I wtedy, kiedy robiliśmy tę cudzoziemkę, ja dokładnie widziałam, co może czuć moja bohaterka, co ona przeżywa. Wzorowałam się trochę na mojej teściowej, trochę na mojej mamie. Oczywiście siebie tam, dużo też siebie dałam. No i też oczywiście jest Róża napisana przez Kunczewicową. Oczywiście, przede wszystkim to była Maria Kuncewieczowa. No i ten dramat tej mojej postaci a ja już tam trochę z Kasią pogrzebaliśmy. Znaleźliśmy, żeby to było no, bliskie. To genialne przedstawienie grane jest w Teatrze Polskim w Poznaniu. Zostało też zarejestrowane przez Teatr Telewizji Polskiej. Mogą Państwo zobaczyć w dowolnej chwili to przedstawienie, chociaż uważam, że warto je zobaczyć przede wszystkim na żywo, wybrać się do Poznania. Tam też można zobaczyć Alonę chociażby w wspaniałym przedstawieniu i Mikity Iłyńczyk. Ale, ale one można też zobaczyć w Warszawie w spektaklu premierowym Pulverkop w Nowym Teatrze w Warszawie. To jest tylko produkcja tych dwóch teatrów, czyli poznańskiej sceny i sceny warszawskiej. To jest wielogodzinna opowieść, bo spektakl trwa prawie, cztery godziny z przerwą. Adaptacja powieści nagrodzonej Angelusem Edwarda Pasewicza. Wielowątkowa proza przeniesiona przez Katarzynę Kalwat i opowieść dla mnie przede wszystkim o lęku przed bólem, przed cierpieniem, przed śmiercią, opierająca się właściwie na dwóch głównych postaciach, dwóch bohaterach, jednym obecnym, drugim poszukiwanym, ale de facto nie jakby te postaci są najważniejsze, tylko właśnie te emocje, które oni mają, ale także i, i te wszystkie postaci obok. dziesięć osób na scenie, nie schodzących z tej sceny siedzących, będących, grających non-stop. Myślę, że to jest wyzwanie. Tak, jesteśmy historią, jakby wspomnieniem Patryka Werhunta. Ja gram matkę Patryka, czyli matkę Jacka Poniedziałka. I gram jedną jeszcze postać bardzo ciekawą. Ja ucieszyłam się, że mogę pograć trochę w języku rosyjskim. No nie ukrywam, że Czasami lubię spotkać się na scenie z tym językiem i bardzo rzadko mi się to udaje. Ostatnio to było w Przesmyku Jana Matuszyńskiego. Zagrałam postać Tamara Sarokiny, która białorusinką wprawdzie była, ale mówiąca po rosyjsku. Spotkanie z Kasią Kalwat to było pierwsze takie moje spotkanie. Ja właściwie nigdy z Kasią wcześniej nie spotkałam się. Praca była bardzo interesująca. Niełatwa, ponieważ sama opowieść jest ciekawa i zawiła. Tych postaci jest tak dużo, tych opowieści. Na początku u mnie było takie przerażenie. Ja mówię ojej, ojej, książka 700 stron. Po tym jak przyjechałam zobaczyłam ten scenariusz, już trochę się uspokoiłam, ale nadal tego było dużo żeby to ogarnąć. Tak się zdarzyło, że w tym miesiącu zagrałam w marcu, jak robiliśmy ten spektakl, zagrałam 20 spektakli w moim teatrze w Poznaniu i jeździłam tak pomiędzy Poznaniem i Warszawą i wszyscy się martwili łącznie ze mną, czy... Czy ja zrozumiem jakby tę całość? Myślę, wydaje że zrozumiałam, choć niełatwe jest oczywiście obecność, y, cały czas bycie na tej scenie i y, przyglądanie się, a właściwie uczestniczenie i jak zrobić, żeby to nie było bierne uczestniczenie w tym. To jest bardzo ciężkie, ja się tego uczę. No tak, bo to jest zupełnie coś innego, jak siedzi publiczność tak. i widz. Tak, tak, jak ćwiczyliście, mieliście próby generalne i tak dalej, no to jest to jednak zupełnie inny wydźwięk. A tu pełna sala ludzi, która przygląda się wami. I przecież nie musi być tak, że podąża za słowami wypowiadanymi na scenie, tylko może przyglądać się obieranym burakom. Więc, więc to jest też właśnie spektakl tak naprawdę o uważności. Oj, I, tak, oj tak, tak. I tak. myślę, że, że to jest takie klunie, tylko poszukiwanie tożsamości, bo to też jest przecież o tym główny bohater chce się dowiedzieć, kim tak naprawdę był jego dziadek i za czym Podążał. Pulverkopf tutaj w Warszawie już premierowo wybrzmiał. Wybrzmi też pod koniec czerwca u was w, w Poznaniu. Ale wspomniałaś o serialu tak. Przesmyk w reżyserii Janka Matuszyńskiego. Pojawiłaś się też w Białej Odwadze u Marcina Koszałki. Koszałki. Tak mi mało cię jeszcze, wiesz, w kinie i w serialu, ale głęboko wierzę w to, że będzie cię więcej i ten przesmyk pokazuje i daje szansę na to, że właśnie tak będzie. Może dlatego, że ja nigdy jakby za tym nie biegałam, nie starałam się, też no, nie ma co ukrywać, jak ty jesteś w Warszawie, to jakby bliskość tych castingów, pokazywanie się, widzą ciebie to na scenie, no lżej jest, łatwiej. Kiedy mieszkasz na Śląsku czy w Poznaniu, to jest trochę zupełnie inaczej. Albo trzeba sobie wyrobić nazwisko, albo komuś na tobie musi bardzo zależeć, żeby cię zaprosić. Spotkanie z Janem Matuszyńskim, można powiedzieć, było i przypadkowe, i nieprzypadkowe. Dlatego, że ja byłam na jego spotkaniu w Chorzowie, w moim mieście. On opowiadał o swoim filmie ja przyszłam na to spotkanie. Bardzo mi się podobał film o Beksińskim i o jego rodzinie, ostatnia rodzina. I wtedy ja przyszłam do niego pogratulować i powiedziałam, że jestem właśnie aktorką i chciałabym kiedyś u niego zagrać. Janek, jak to Janek był bardzo skrępowany i on powiedział, no tak, tak, może, może kiedyś. I dokładnie za dwa lata zadzwoniła moja agentka i mówi, słuchaj, jest taka rola, uważam, że ona jest dla ciebie. I ona mówi, słuchaj, musisz zagrać żonę oligarchy, taką bogatą. I po prostu masz taką scenę, pogrzeb syna. I ja mówię, o Boż. I ja teraz tak mówię, żona oligarchy. No w co, ja tu się mam ubrać, tu nawet nie mam. Więc ja poszłam do second handu, kupiłam jakieś futro, słuchajcie. Za 150 zł nawet całe. Mhm. <grafię> nagrałam to w łazience, przed lustrem, postawiłam przed sobą telefon. I tak właśnie nagrałam swój casting do Jana. I to wysłaliśmy mu i później zaprosili mnie już do Warszawy. Przyjechałam, mówię, gdzie są inne aktorki? Aha, mówię, no pewnie na godzinę. Wychodzi Jan i ja mówię, dzień dobry, ja się nazywam a, Alona Szostek, myśmy się już kiedyś spotkali. A on mówi, tak? Ja mówię, no w Chorzowie. Ja myślałam, że rok temu. On mówię, nie, nie, dwa lata temu. Ja wszystko mam w telefonie. <laughs> I, I on mówi, a ja panią zapamiętałem. Nie? No i ja mówię, że gdzie są inne aktorki? On mówi, nie ma innych aktorek. Ja po prostu chcę panią dopasować do, do scen, zobaczymy. I wtedy tak się uspokoiłam, jakoś tak wewnętrznie już był taki... Ja mówię, wow, nigdy w życiu nie miałam takiego wspaniałego castingu. <głos> Potem przyszła Lena górę, zagraliśmy scenę. I tak to, powstał serial, to, oglądany tak, tak. bardzo. Także to było super, super. I w ogóle z, z cały ten plan, Janek, yy, cała ekipa Janka. To fajne wspomnienie, bardzo fajne. Szkoda, że nie ma mnie w drugim sezonie. Po prostu mnie zabili. No niestety, <laughs> niestety musieliśmy to powiedzieć. <laughs> ale wiemy, że drugi sezon ma powstać i, i to tak z uwagi tak? właśnie na oglądalność i, i zainteresowanie tak. widzów nie tylko w Polsce. I tak na koniec, bo mówiłaś o tym wyrobionym nazwisku, to chciałabym powiedzieć, że to nazwisko, imię i nazwisko, ale nasz Szostak dużo znaczy. I bardzo się cieszę, że tyle znaczy, bo znamy się od lat. Oglądam cię, podziwiam cię w teatrze. Twoje słowa, twoja muzykalność, wrażliwość bardzo często mnie wzrusza i doprowadza naprawdę do... Do, do łez, czego czasem się wstydzę, siedząc chociażby w pierwszym rzędzie. I za to ci bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Warto wybrać się do Zapraszam. Teatru Polskiego w Poznaniu i trzymamy mocno kciuki. Alona Szostak w programie Pierwszym Polskiego Radia w spotkaniu z... Bardzo dziękuję, Alono, za tę wzruszającą rozmowę, za twoją dziękuję. opowieść o teatrze, o rolach, o, o scenie, o muzyce, o tym, co, co kochasz i co cię tworzy. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam słuchaczy. Alona Szostak, Martyna Podolska, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia. Jedynka Polskie Radio Jedynka To jest radio. Lektury jedynki. Powoli poznajemy tajemnicę tego niezwykłego rodzeństwa. Posłuchajmy siódmego fragmentu powieści Daphne du Maurier, Rodzina Delanejów, czyta Anna Kert. Mówiono, że jesteśmy dziećmi z nieprawego łoża, że nas adoptowano. Prawda, gdy się już do niej dotarło, przedstawiała się bardzo prosto. Kiedy przed pierwszą wojną Papa śpiewał w Wiedniu, zakochał się w tamtejszej aktoreczce, która wprawdzie nie miała w ogóle głosu, ale ponieważ była bardzo ładna, bardzo nieprzyzwoita i wszyscy ją uwielbiali, pozwolono jej wypowiadać króciutką kwestię w drugim akcie marnej operetki. Może Papa ją nawet poślubił. Tego nigdy z nas nie wiedział na pewno, ani o to nie dbał. Ważne że po roku wspólnego życia tej pary na świat przyszła Maria. Wiedenka zaś z niego odeszła. Mama w tym czasie tańczyła w Londynie i Paryżu. Po porzuceniu klasycznego baletu, którego ją wyuczono, stała się prawdziwą gwiazdą i swoją wyjątkową, niezapomnianą osobowością wypełniała sceny teatrów wszystkich odwiedzanych miast. Ktoś jednak, podobno pewien pianista, jak twierdziła stara truda, Został ojcem Najala. Mama żyła z nim, w tajemnicy przed wszystkimi, zaledwie przez kilka tygodni. Po czym kazała mu się wynieść, gdyż powiedziano jej, że kochanek choruje na gruźlicę, a to jest zaraźliwe. Ale ona wcale się nie zaraziła. Oświadczyła truda charakterystycznym suchym tonem, prychając, jak to ona, z dezaprobatą. A za to urodziłam mojego chłopaczka, czego nigdy nie darowała temu gruźlikowi. Mój chłopaczek, to był oczywiście Nile, którego Truda jako garderobiana mamy natychmiast wzięła pod swoje skrzydła. A potem papa i mama poznali się w Londynie. On śpiewał w Albert Hall, ona zaś tańczyła w Covent Garden. Ich spotkanie było błyskiem zachwytu, który mógł się przytrafić tylko tym dwojgu. Nikomu innemu, jak mówiła Truda a jej cierpki zazwyczaj głos nabrzmiewał wtedy czułością. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, szybko wzięli ślub, a małżeństwo dało im ekstatyczne szczęście. Chociaż możliwe, że czasem doprowadzało ich do rozpaczy, ale nikt w to szczególnie nie wnikał. Oraz celie, pierwszą dla obojga latorośl z prawego łoża.